Chwała Panu bracia i siostry i wieście, że w moim sercu nie jest jakiś przerywnik czy jakiś taki tekst na rozpoczęcie słowa, ale to jest żywe zdanie w moim sercu, żeby oddawać Bogu chwałę za to, co On uczynił dla nas i że nie tylko co uczynił, ale też czyni każdego dnia i wierzę to, że jeżeli żyjemy z Nim, poruszamy się w Nim, to, to jest wspaniałą przygodą naszego życia codziennego życia, że nie tylko wtedy, kiedy się zgromadzamy, choć to jest piękny czas, kiedy się zgromadzamy, kiedy możemy rozważać słowo, to tak naprawdę te, te życie nasze, ten nasz charakter, Chrystus kształtuje wtedy, kiedy jesteśmy poza zgromadzeniem, kiedy jesteśmy, kiedy jesteśmy wśród ludzi nam nieprzyjaznych, wtedy wychodzą rzeczy, które są tak naprawdę w naszym sercu. Ale ja mu dziękuję, że, że był taki czas, kiedy on mnie odnalazł. Wybaczcie, nie jestem przyczajony do mówienia z mikrofonem, bo nie jestem jakimś znanym kaznodzieją, Chcę się podzielić tym, co jest w moim sercu, co Bóg, co Bóg zaszczepił, co żyje. I tak już Paweł powiedział, ja pochodzę z Torunia. Przy okazji, jak już jestem tutaj, to tylko powiem, że Zbór Toruński pozdrawia was serdecznie. Ja osobiście znam kilka osób tutaj, między innymi Pawła a jeszcze dwóch braci. Tak kojarzę i, i, i cieszę się, że mogę dzisiaj pośród was być. Ale jakbym nie chciał tu mówić o sobie, tylko, tylko chciałbym mówić o naszym Panu. Jeżeli możemy, to otwórzmy pierwszy Lisjana. I chciałem powiedzieć dzisiaj między innymi o takiej rzeczy, że jest wielka różnica, albo też i za mało, jeśli ktoś mówi, że wierzy w Boga. Może, może to, to niektórych szokuje, ale ja chcia, chciałbym powiedzieć, że nie wystarczy wierzyć w Boga. Trzeba jeszcze wierzyć Bogu. I gdybyśmy dzisiaj wyszli na ulicę i pewnie spotkali jakokolwiek człowieka, pierwszego, lepszego, i gdybyśmy się go spytali, czy wierzysz w Boga, to myślę, że w większości przypadków powiedziałby, tak, ja wierzę w Boga. I gdybyśmy nawet pewnie poszli do knajpy i spotkali tam człowieka, który jest uzależniony od wielu rzeczy, żyje w grzechach, a tak naprawdę wiemy, że każdy, czy ten, co siedzi w knajpie, czy ten, co nie siedzi, a nie służy Chrystusowi, to tak naprawdę służy grzechowi, to byśmy się zapytali, powiedział, ja wierzę w Boga. I my wiemy, że Pismo mówi, że w tym znaczeniu, że, że, że wierzę w Boga, że wiem, że Bóg istnieje, to też i, i szatan, i demony w ten sposób wierzą. Dziękuję ślicznie. I, I w tym znaczeniu. I powiem szczerze, oni w tym znaczeniu mają większą wiarę niż my, bo my czasami jeszcze gdzieś w naszych sercach może pojawiać się wątpliwość, a czy, a czy rzeczywiście Bóg istnieje. Natomiast oni widzieli Boga, widzieli chwałę Bożą, przebywali z Nim i oni mają tych złudzeń. Nie mają tych złudzeń. Natomiast na ich sercach z grzechu, spodu, spodu nienawiści do Boga leży zasłona. I oni są oddzieleni od Boga. I w przypadku duchów to oni są oddzieleni już na wieki. I bracia i siostry, chciałem powiedzieć, że olbrzymi, olbrzymie znaczenie w naszym życiu jest to, czym my wierzymy Bogu. Wierzymy w to, co Bóg do nas powiedział, to, co do nas mówi. I powiem, że nawet nie chodzi mi o to, co Bóg mówi bezpośrednio do mnie. Bo nie wiem, być może wśród was są tacy. Ja natomiast rzadko mi się zdarza, żebym słyszał, co Bóg a nawet nie wiem, czy, czy, czy słyszałem kiedykolwiek. Ale On przemawia do mnie poprzez słowo swoje. On ożywia to słowo, które czytam, On objawia mi to słowo i to słowo jest rzeczywiście, jest to słowo dla mnie żywe. I, i, i mówiąc, żebyśmy uwierzyli Bogu, mam na myśli, żebyśmy uwierzyli w to, co On powiedział w tym słowie. I ja wiem, że często pewnie tutaj wszyscy jesteście wiatr wierzący, mówicie, a co ty opowiadasz o oczywiste słowa, my, my tu wszyscy wierzymy słowo. Chciałem, otwor żebyśmy otworzyli list, list pierwszy do Jana, piąty rozdział, i zaczniemy od trzeciego wersetu, bo on jest też bardzo ważny. Piąty, trzeci. Można by od początku, ale zaczniemy od trzeciego. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są ciążliwe. Chciałem powiedzieć, że ten werset już nam mówi, że miłość do Boga to nie jest tylko wzniosłe uczucie. Chociaż ja chcę powiedzieć, że takie uczucie też towarzyszy. Że Bóg też daje. Dawid się radował, Dawid się cieszył. Tutaj Paweł dzisiaj czytał psalm i chcę powiedzieć, że, że już w tym psalmie było mnóstwo rzeczy zawartych, o których dzisiaj chciałem mówić. I Bóg też daje, ale to nie jest tylko samo uczucie, że ja sobie powiem, o ja mam taką miłość do Boga, zimy lecą, ale przykazań niego nie przestrzegam albo, albo jeśli przestrzegam, to one są dla mnie jakimś wielkim ciężarem. Nie tu nam słowo mówi, że, że one są lekkie. My to czynimy czynimy to z radością, bo wiemy dla kogo czynimy i dlaczego to czynimy. Wiemy, kto nas odkupił, kto, kto zapłacił najwyższą cenę i tak jak już Paweł mówił, to nie my czynimy Bogu łaskę. Niektórzy myślą, ale to Bóg wszystko dla nas uczynił. To Bóg wszystko dla nas uczynił. My wiemy, że uniżył się ten, który, który przyszedł tu i doznać, zamiast doznać należytej chwały, zamiast te palmy, które były rzucane, kiedy wjeżdżał do Rozolimy, zamiast być rzucane codziennie, gdybyśmy, gdyby, gdyby rozpoznano Pana, to tak nie było. My wiemy, że był pluwany, że był wzgardzony, że wszyscy, wszyscy się tak naprawdę od Niego odwrócili. Nawet apostołowie, którzy, którzy już wyznawali wcześniej, że, że wierzą, że jest Synem Bożym, jak w przypadku Piotra, to jeszcze w ich sercach nie było tego objawienia, że On jest nie tylko Synem Bożym, ale tu jest barankiem i że musi być złożony w ofierze. To było zakryte przed wszystkimi. Rzeczywiście to jest niebywała tajemnica, że Bóg, który stworzył wszechświat, uczynił wszystko, uniżył się do tego stopnia, że przyjść i pokonać nienawiść miłością to na to, powiem szczerze, nie mógł nikt wpaść. Raczej bym się spodziewał, że będzie, że będzie tak za, za dni potopu. Uczniowie mieli takie nastawienie, kiedy, kiedy nie chciano ich słuchać w jakimś mieście, to już się pytali Pana, czy spuścić ogień. Ale Bóg uczynił coś innego. Pokonał nienawiść, pokonał grzech miłością, uniżeniem. I my powinniśmy brać przykład z naszego Pana. I, I czytamy dalej czwarty werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I teraz właśnie jest o tej wierze. Że nie moje zdolności, nie moje wykształcenie nawet, nie, nie to, kim jestem teraz w życiu, jaki, jaki zawód wykonuję i czy mam pieniądze, czy ich nie mam, to nie zwycięża świata. Tylko wiara nasza w Boga tak naprawdę to, czy my wierzymy Bogu. I w piątym, bo któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. On jest tym, który przeszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus nie w wodzie tylko, ale Wodzi wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, że gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. I teraz dziewiąty werset. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże. I zobaczcie, jak to często jest w naszym życiu. Przychodzi sąsiadka do nas i, i mówi tam o, o drugiej sąsiadce albo o kimś tam, albo coś tam i my już wierzymy. Oto przyszła sąsiadka, powiedziała i my już wierzymy. I nawet nie, często nie zastanawiamy się, czy tak naprawdę ona mówi prawdę, czy chce kogoś oczernić, ale albo to nasza przyjaciółka, często tak w starym życiu było, przychodziła i obgadywaliśmy kogoś i, i wierzyliśmy w to. Dzisiaj jeszcze wielu wierzy telewizji. Łącza telewizję, jak coś powie telewizja, to idzie do drugiego, ale wiesz, w telewizji to mówili. I to jest jak wyrocznia. Chociaż ja uważam, że jest zupełnie odwrotnie, że, że telewizja tak naprawdę kłamie. I łatwo przyjmujemy świadectwo ludzkie. Ale tutaj Słowo Boże mówi... Tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. Oto jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim synu. Kto wierzy w syna, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim synu. I bracia i siostry, to jest bardzo mocne słowo. Jeżeli ja nie wierzę w słowu, nie wierzę, nie wierzę temu słowu, to ja czynię z Boga kłamcą. To jest bardzo mocne słowo. Wiecie, i chcę powiedzieć, że wierzyć w Bogu to nie znaczy mieć tylko pozytywne uczucia. Mówię o tym dlatego, że jeżeli ja żyję z Chrystusem i budzę się rano i mam, i mam fatalne uczucia i przede mną jest wiele rzeczy, wiem, że dzisiaj będzie wiele rzeczy, że w pracy że w pracy może coś nie tak, że, że może, może obudziłem albo wczoraj dowiedziałem się, że jestem chory. To ja nadal wierzę temu, co powiedział Bóg. A On powiedział, że mnie kocha. I ja Mówiąc, że On mnie dzisiaj nie kocha, dlatego że się źle czuję, to czy nie jest z Niego kłamcą. Albo On powiedział wszelką troskę, złóżcie na mnie, ja mam o was staranie. Ja Mu wierzę nie tylko mu wierzę, że ja tego doświadczałem w swoim życiu. Po że on ma o nas staranie. I gdybyśmy mogli, to otwórzmy teraz Księgę Mojżeszową, czwartą, trzynasty rozdział Księgi Mojżeszowej, od pierwszego wersetu. Wiecie, Izraelici byli tacy. Bóg ich wyprowadził z Egiptu, a oni co chwilę, co chwilę szeptali, szemrali przeciwko niemu. Ale wiecie, gdy ja czytam tych Izraelitów, to bym chciał powiedzieć: o, to tacy Izraelici byli. Ale we mnie też jest taki Izraelita. To jest ten stary człowiek, i kiedy on dochodzi do głosu, to jest taki sam, on się niczym nie różni. Wiecie, to, co spotykało Izrael, to nie było bez przyczyny. To, to Słowo Boże mówi, że ich wszystko spotykało ze względu na nas, ze względu na wybranych, żebyśmy mieli z tego naukę. Że to jest niesamowite, że, że Bóg już miał ten swój plan, i tak naprawdę Izrael często jest obrazem Kościoła, to my wszyscy o tym wiemy. I w 13, w 13 rozdziale pierwszym wersecie czytamy. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kanaejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemiona, ich ojców, wszystkich, którzy są wśród, moich, wśród nich wodzami. I my, bracia i siostry, dobrze znamy tę historię, kiedy, kiedy Bóg wysyła zwiadowców do, do ziemi kanaejskiej, ale dla mnie ważne jest to, że, on, że już w tym wersecie Pan Bóg mówi do nich do ziemi kanaejskiej, które daje synom izraelskim. Zobaczcie. On już tu powiedział, że im to daj. Natomiast my wiemy, jaka była historia. Kiedy oni wrócili, zobaczyli tych olbrzymów, zobaczyli te rosłe ludy, wystraszyli się w swoich sercach. I co było? I dalej czytamy w XIV, trzecim, bo nie, nie będziemy czytać całości, znamy tą historię. I to był jakby ich stały tekst na ich ustach. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu, i mówili jeden do drugiego, bierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Zobaczcie. Oni tu nie mówią, że nie wierzą, nie wierzą w Boga. Oni mówią, po cóż Pan, czy inaczej jakby było, po cóż Jachwę prowadzi nas do, do tej ziemi. Oni, oni widzieli cuda, oni znali Boga. Oni mieli wątpliwości, że Bóg istnieje, ale nie uwierzyli Mu wcześniej, nie uwierzyli w Jego słowo. I z do hebrajczyków nam też to mówi. Nie uwierzyli, kiedy On powiedział, ja Was prowadzam do tej ziemi, ja daję Wam tą ziemię. Przestraszyli się, przestraszyli się okoliczności, przestraszyli się... Tego, co ma ich spotkać. I czasami właśnie tak w naszym życiu jest, kiedy, kiedy przychodzą przeciwności, kiedy przychodzą zewnętrzne rzeczy i my myślimy, że, że tego nie jesteśmy w stanie pokonać. I ja powiem, tak, nie jesteśmy. Ale Bóg, który stworzył ten świat, niebo i ziemię, Pan, który umarł za ciebie, jest w stanie przeprowadzić cię przez wszystko. Jest w stanie wprowadzić cię do tej ziemi kanaejskiej. I to był ich stały tekst, wróćmy do Egiptu. I czy ten stary człowiek, czy czasami nie odzywa się czy czasami się nie odzywa, czy czasami tak nie jest, kiedy, kiedy już coś nie jest po naszej myśli. mówi, a, a może ja wrócę do świata, do Egiptu. Tam mi było lepiej. A jeszcze dalej, bo, bo wiemy, obierzmy sobie innego przywódcę może. może. innych przywódców. Może ci za bardzo nas do Boga prowadzą. Może są za bardzo święci. Może za dużo o tym słowie mówią. Może, może stańmy się jak inne narody. Może troszeczkę ponaśladujmy, otwórzmy drzwi. Wpuśćmy trochę świata, bo tam było nam lepiej ale już zapomnieli i czasami my zapominamy, że byli tam w niewoli. My byliśmy w niewoli grzechu, że na ich plecy spadał bat i bicz, ale już rany pewnie się zagoiły, więc zapomnieli o tym. I na nasze, na moje takie spadał. Ja nie byłem innym człowiekiem. Mnóstwo zła czyniłem i mnóstwo złami mi czyniono. Takie jest życie człowieka bez Boga, bez Chrystusa. I to jest dla naszej nauki, żebyśmy wiedzieli, że nie wystarczy wierzyć w Boga, ale trzeba Mu wierzyć, Bogu wierzyć, ufać Mu, ufać Mu, powierzyć Mu całe swoje życie gdyż On wie najlepiej, co jest dla nas najlepsze. Nie my sami, bo my pewnie byśmy może powiedzieli, że dla mnie najlepsze to jest jak będę miał dobry samochód czy, czy super pracę. Niekoniecznie. Bóg wie. On chce Cię doprowadzić do życia wiecznego, do zbawienia, do tego, że będzie czas, kiedy zasiądziemy razem za stołem z naszym Panem, kiedy będziemy już nie jak, jak w obrazie, nie jak za mgłą, ale twarzą w twarzą z naszym Panem. On chce nas do tego miejsca. Nawet jeśli jest to miejsce, jeśli ta droga ma być prześcierpienie I Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Królestką. Ja chciałem pokazać na Eliaszu, jak to czasami to życie właśnie wygląda. Kiedy my troszeczkę już obrośnimy w piórka i kiedy, myśl, kiedy myślimy, że wszystko, co czynimy, to, to Bóg musi za to stanąć. Że, że nasze dobre pomysły, jakieś nawet najlepsze, to, to są pomysły Boże. Ja chciałem z tego miejsca powiedzieć, że drogi Pana to nie nasze drogi i zamysły to nie nasze że musimy szukać woli Bożej, musimy go pytać, musimy zabiegać o tą wolę. I wiecie, Eliasz, my znamy też doskonale tą historię. My wiemy, że to był mąż Boży. I to był mąż Boży używany przez Boga, jak może niewielu mężów w historii w ogóle. Niewielu mężom towarzyszyły takie znaki i cuda, jak, jak towarzyszyły w życiu Eliasza. I my wiemy, jaka tam była historia, że cały Izrael trwał w odstępstwie. I, i pamiętamy tą historię, kiedy Eliasz musiał uciekać przed Achabem, skrył się tam na pustyni, kiedy żywiły go kruki, kiedy był wdowy i żywili się praktycznie tylko samym chlebem. I w pewnym momencie Bóg odzywa się do, do Eliasza, że poszedł i ukazał się, ukazał się Achabowi. Bracia i siostry, ja chcę powiedzieć, że Eliasz był człowiekiem, który na pewno znał Pisma, który na pewno znał Mojżesza. I wiecie, i, i w jego sercu, ja tylko mogę sobie wyobrazić, ale nie mam wątpliwości, że będąc Izraelitą, będąc, będąc sługą Bożym, on bolał w swoim sercu nad odstępstwem Izraela. Zresztą to było widać po wielokrach. Że on bolał w swoim sercu nad odstępstwem Izraela. Że, że czytał, że jeżeli Bóg wysyłał kogoś, najczęściej jakoś proroka czy, czy męża Bożego, to działo się to po to, żeby, Izrael, żeby działa się w Izraelu od nowa, żeby, żeby lud się nawracał, żeby pokutowali. I wierzę, że w jego sercu było takie same pragnienie. Gdy usłyszał, że Bóg wysyła go, to na pewno powstała ta wizja, że od tej pory wszystko się odmieni. Że od tej pory wszystko się odmieni. Bóg go wysyła, więc będzie. I rzeczywiście poszedł i zgromadził tych proroków. Pamiętacie Bala, kiedy spadał ogień na, na ołtarz i, i nic się nie działo, a kiedy Eliasz się pomodlił, ten ogień spadł. To był wielki cud. Wydawałoby się, że Achab się ukorzył, po, po, zabili tych proroków i, i wszystko szło jakby, tak jakby, jakby można sobie wymarzyć. Jakby każdy z nas chciał, jakby, jakby każdy z nas chciał, że gdy głosimy Ewangelię, kiedy mówimy, kiedy wołamy do Boga, nawołujemy, to ludzie pokutują, nawracają się, a ci, którzy może są rozdwojonego serca w tym czasie, albo poszli w odstępstwo, albo już jest więcej świata u nich niż, niż Chrystusa, to mamy tą nadzieję, że, że tak będzie. I dobrze, że tak czynimy, i tak mamy czynić, i tak Eliasz też czyni. Bracia i siostry, ale w jego sercu jeszcze nie było do końca złamania w sercu Eliasza. Ja tak to widzę. I w siódmym wersecie czytamy 18:7, a gdy Abdiasz szedł drogą, Wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł: Czy to ty jesteś, panie mój Eliaszu? A on mu to, a on mu na to: Ja jestem. Idź, powiedz swojemu panu: Oto jest Eliasz. Wiecie, on na pewno był pokorny w sercu. Ale jeszcze było to: Idź, powiedz: Oto jest Eliasz. Ja jestem, idź, powiedz, oto jest Eliasz. I ten sługa mówi mu, że jako żyje pan, że Achab wszystkich, wo wszy wszystkich wojska wysyłał, żeby go odnaleźć, żeby go zabić. I przysięgi od Królów odbierał, rzucił całą potęgę swojego, swojego wojska, żeby, żeby, zabić, żeby zabić Eliasza. I to mnie też czegoś uczy, że nic człowiek nie jest w stanie wziąć, jeśli mu nie jest to dane z nieba. I kiedy to, zrozumiemy tą prawdę, nasze serce odpocznie w Chrystusie, że to nic, że nam grożą, to nic, że nas nie sławiają, nic nam nie zrobią, póki Pan tego nie dopuści. Ja nie chcę powiedzieć, że nikt nie z nas. Bo Paweł był kamieniowany. Ale to nie był czas Pałwa, nie Wiemy, że wstał podniósł. To było doświadczenie dla niego. Nawet wszystkie włosy nasze na głowie są policzone. To jest rzecz niesamowita. I rzucił wszystką potęgę wojsk przeciwko jednemu człowiekowi. Jeliaszowi, a nie jeden włos głowy nie spadł. I wiecie, w Ewangelii jest taki fragment, który mnie porusza w Ewangelii Jana do głębi. Do głębi kiedy, kiedy, kiedy Jezus staje przed Piłatem. To jest 19 rozdział, 19 werset. 19 rozdział, 9 werset. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? A Jezus, mu, a Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł mu więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Wiecie, to mnie porusza do głębi. Kiedy uświadamiam sobie, że staje garnek, nie wiedząc nawet o tym przed garncarzem, staje zwykły człowiek, któremu można zabrać knienie w ciągu jednej sekundy któremu tętniak może zabrać życie w każdej sekundzie, którego miecz może przebić i już jest po nim. I staje przed swoim Stwórcem, Bogiem, Wszechświata, Panem wszystkiego i mówi, że ma władzę, bo widzi Go w szacie, bo widzi Go w koronie cierniowej i mówi, że ma władzę, bo On jest w lepszej szacie, bo On ma akurat ta stron. A Jezus mu odpowiada cicho i spokojnie. Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Nie lękajmy się, bracia siostry przeciwności. Jeśli miłujemy Pana, w jego ręku jesteśmy. Nic nikt nie uczyni, nawet jeden włos w głowy naszej nie spadnie, o którym on by nie wiedział. I wróćmy do, do, do Eliasza. I chciałem powiedzieć, że i wtedy, kiedy uczynili ten ceut, kiedy, kiedy 19 rozdział już, bracia, kiedy Eliasz biegnie do Izabel. Wiecie, ja myślę, że w przekonaniu, że to już zaczęła się od nowa. Pełen ducha, biegnie, szybciej przed Rydwanem, pełen mocy. Że za chwilę pewnie Achab, który ściął, ściął proroków, za chwilę rozprawi się też Izabel, skoro, skoro, skoro, zobaczył, skoro zobaczył, skoro ujrzał, że Bóg Izraela jest Bogiem żywy, a nie Bogowie Pala. I kiedy biegnie, i my znamy tą historię, drugi werset, wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią Bogowie, i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z, na, z nich. Zlok się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Bracia i siostry, tutaj to tłumaczenie nam mówi, że on się uległ. Ja sprawdzałem też w innym tłumaczeniu, takim bardziej dosłownym jest to napisane, że i zrozumiał, i dotarło do niego. Myślę, że człowiek, który, który, na którego polowała cała armia, nie, nie uległ się tak po prostu jednej nawiasty, tylko dotarło do niego. Że jego plany, choćby nawet nie wiem, jak, jak dobre, jak właściwe, niekoniecznie musiały być planami bożymi. Że to jeszcze nie ten czas. Choć on tego bardzo pragnął, ale to jeszcze nie ten czas. Może to jeszcze nie czas odnowy, Że zrozumiał, że, że troszeczkę jego, jego, jego własne chęci go poniosły. Wiecie, wtedy się wystraszył, bo jeśli człowiek największy sługa Boży, zrozumie, że za tym nie stanie Bóg, ma prawo się wystraszyć. Nie dlatego, że go zabiją, ale ma prawo się wystraszyć, że może, może za tym Bóg nie stanie. I uciekł na pustynię i tam wiemy, że, że sam poszedł na pustynię, czwarty wes, werset o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie lepszy jestem niż ojcowie moi. Został tutaj złamany, bracia i siostry. On zrozumiał i w naszym sercu często się też pojawia w moim. Wiecie, kiedy już, się, już kiedy się wydaje, że jest tak wszystko dobrze, a że może ja lepszy jestem trochę od braci moich, bo może się słowem dzielę, bo może gdzieś jadę. Wiecie, ostatnio jechałem jakiś tydzień temu do Brodnicy. To jest takie miasteczko od Torunia o 70 kilometrów. Tam jest taki zborek mały. Bracia mi poprosili, żeby ich wesprzeć słowem. Ja, ja zawsze mówię, że jadę, że mieć z nimi społeczność. I jechałem i modliłem się w samochodzie i, i rozważałem w sercu swoje słowo, którym, którym chciałem się podzielić z nimi. I tak, tak to gorliwie czyniłem, że wiecie, stała staruszka o dwóch kulach. Nie był jakiś młodzieniec, tylko starsza pani o dwóch, o dwóch kulach i zatrzymywała sam, i, i kiwnęła, wiecie, fakie, że kiwnęła jakby troszeczkę w ostatnim momencie, nie? I, i, I wiecie, i tak w pierwszym sercu, o, ja tam jadę, żeby się nie spóźnić, bo czas już gonił i mówię, na pewno ktoś się zabierze, bo to starsza pani, jeszcze o kulach, to ktoś tam się zlituje. Ale nacisk na, na serce, po co jedziesz się dzielić, jeżeli ty, czym chcesz się dzielić, jeżeli ty starszej osobie nie pomożesz i zobaczyłem w lusterko, tam wielu młodych ludzi przyjeżdżało, nikt się nie zatrzymał. Zatrzymałem samochód, zawróciłem. Podjechałem bezpośrednio pod nią, ona uśmiech na twarzy. I jeszcze wsiada, mówi, ale jest Pana dobry człowiek. A ja mówię, nie jestem dobrym człowiekiem, ale służę dobremu Bogu. A on mnie zmienił. Wiecie, i to była krótka droga. I ja nie zdążyłem jej wiele powiedzieć, ale wierzę, że zauważyła różnicę między temu, który uwierzył Bogu, a temu, który tylko chodzi do Kościoła. I to nie chodzi, żeby, żeby mi cokolwiek przypisać, bo ja wiem, jakim byłem człowiekiem, ale jeżeli służymy Panom, On musi mieć wpływ na nasze życie. Nie stawia się świecy pod kocem. To nie może być tak. Życie, życie z Bogiem to jest eksplozja. To jest, to jest pasja, życie z Chrystusem. Najwspanialsza. I nie mówię tutaj o, o jakimś szukaniu dzikich przygód, tylko dać Mu się poprowadzić. On sam będzie stawiał. I ludzi, i sposobność. Tylko bądźmy gotowi. Wiecie, i mam taką nadzieję, powiedziałem, że będę się o nią modlił, ona kawałeczek ją podwiozłem. I z radosnym sercem mogłem później zgastować Słowo Boże. I czasami potrzebujemy tego złamania, żeby zobaczyć, że jesteśmy tylko ludźmi. Bo my szybko czynimy się bogami. Szybko myślimy, że jesteśmy kimś ważnym. Wiecie, w moim życiu było też takie zdarzenie. Moja żona, miał ja już jestem sporo po czterdziestce, i, I nie mieliśmy długo dzieci. I moja żona widziała, że już przekwita. I na ludzki sposób, kiedy jeździliśmy po lekarzach, wszystko było okej. Okay. Ona mogła mieć dzieci, ja mogę mieć dzieci. I wiecie, dla mnie być może jako dla mężczyzny może nie miało to tego, aż takiego znaczenia, choć też chciałem. Natomiast ona bardzo bolała w swoim sercu. I powiem wam, modliła się 6 lat do Boga. Sam to widziałem. Często w sposób dramatyczny. Ja nie mówię to o modlitwie, tak jak pacie się wieczorem. To był modlitwy całymi dniami. I po 6 latach Bóg dał nam synka. Cudownego, wspaniałego. Dajcie mu na drugie imię Samuel. Wiadomo dlaczego. I chciałem powiedzieć jedną rzecz. I gdy się by wydawało, że to już będzie wszystko pięknie, jest syn Bóg wysłuchał 6 lat. Nie minął cały rok i robiliśmy mu przypadkowe badania i dowiedzieliśmy się, że ma genetyczną chorobę śmiertelną. Przepraszam trochę za ja, ja powiem nazwę tej choroby, ale podejrzewam, że większość z was jej nawet nie zna. To jest granulocytopenia. To jest choroba krwi, kiedy system odpornościowy w ogóle nie działa u tych dzieci i one żyją jakoś wieku, ale później już żyją pod kloszem, że nie można ich nawet dotykać, bo każda bakteria może ich zabić. I możecie tylko wyobrazić sobie bracia i siostry, co się działo w naszych sercach. I wtedy modliliśmy się, panie, zabierz też i nas, ale był jakiś pokój w sercu. Wiedzieliśmy, że Bóg go nam dał. I modliliśmy się o jego zdrowie i, i zaprosiliśmy bra braci starszych i namaszczyli namaszczy, namaszczy, namaszczy go oliwą, modlili się. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że chwała Chrystusowi, my byliśmy wszędzie u profesorów, Diagnoza była jednoznaczna, bracia i siostry. Nie ma śladu po tej chorobie. To niesłyszalna choroba. Pojechaliśmy za jakiś czas, też przypadkowo. Nawet nie wiedzieliśmy, bo to nie jest, wiecie, to nie jest uzdrowienie z paraliżu, kiedy ktoś staje i chodzi. Nawet nie wiedzieliśmy, kiedy oddać chwałę naszemu wspaniałemu bogu. On zachorował na coś innego, zrobił mu badania. Mówił, ale nie ma granulcy topenii. Niedawno miał zapalenie o skrzeli. Może jeszcze jakaś wątpliwość, a może to przypadek. Zrobiliśmy następne, wiecie, kiedy, kiedy przy zapaleniu ta choroba się szczególnie ujawnia, nie ma topeni. Powiedziałem do tego profesora oddać chwałę Bogu, żeby pokazać, że Bóg jest większy ponad wszystko. I w tym miejscu był Eliasz, bracia i siostra. Kiedy, kiedy życzył sobie śmierci, kiedy, kiedy zrozumiał, że nie jest, nie jest lepszy od braci swoich. I najwspanialsze w tej historii jest to, że wtedy, kiedy człowiek jest w największej niedoli, w największym nieszczęściu, Bóg, sam Bóg jest najbliżej. Najbliżej nas. I wiemy, kiedy on zasnął. Wcześniej żywiły go kruki. Wcześniej żywiła go wdowa. Kiedy on zasnął, to jest, to jest piąty werset. To czwarty. Przepraszam, piąty. Potem po położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego Wstań, posil się. A, oto, a gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i zban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Bracia i siostry, to jest obrazem Chrystusa, który jest chlebem życia i wodą żywota. Sam Bóg z nieba przygotował dla Niego posiłek. I dzisiaj, jeśli coś przeżywasz, przyjdź, skosztuj chleba żywota, zakosztuj wody życia, zakosztuj Chrystusa, a w mocy tego posiłku będziesz szedł dalej. I nawet jeśli się modlisz o coś może trzy lata, nie trać nadziei, nie trać nadziei. To w Bogu jest czas, Jego jest miejsce Jego jest czas. Nie opuszczaj rąk i wyprostuj zemdlałe kolana, gdyż Pan nakarmi Cię sam osobiście i będziesz szedł w tej mocy, w mocy Pana. Jeśli jeszcze tak króciutko, wiecie, ja niedawno byłem u tego brata i patrzę, jest w ramce, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. I to jest z Psalmu, wydaje mi się, 73, ale to jest werset z Psalmu. I tak pomyślałem, jak to łatwo napisać coś i w ramkę postawić. Ale skoro przeczytałem, musiałem skonfrontować swoje serce z tym. I chwała Panu, bracia i siostry. Ludzie wiele szczęścia szukają niewłaściwie. Dla niejednych szczęście będzie bogactwo. Dla innych robienie kariery, choćby po trupach, jak się mówi. Dla innych mieć wiele kobiet. Wiecie i ze wstydem mówię, praktycznie wszystkie te rzeczy przerabiałem. Znałem też ludzi, którzy dla kariery wszystko poświęcili. Małżeństwo mi się rozpadło. Nie szanowali innych ludzi, bo uważali, że to im przyniesie szczęście. Popadali w nałogi. Kiedy zdobywali już majątki, nic im to nie dawało. Nic. Ja nie chcę takiego szczęścia. Ja nie chcę takiego szczęścia. I to jest dziurawa cysterna. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Bracia, gdy ja się dzisiaj rano budzę, kiedykolwiek, ja mogę się budzić i powiedzieć, Panie, jest moim szczęściem naprawdę być blisko Ciebie. Ja się nie zawiodę. Cokolwiek dzisiaj by się nie wydarzyło, ja się nie zawiodę. Bo, bo Ty jesteś moim szczęściem. Nieważne, że może co dzisiaj stracę, że przyjdą, kradną na mieszkanie. To nie jest moje szczęście. Moim szczęściem jest być blisko Pana. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Powstajmy proszę do modlitwy. Panie, nie chcemy być tymi, którzy wierzą w Ciebie tak jak szatan nie chcemy być w gronie tych wszystkich, którzy mówią, że wierzą, ale ich życie nie odzwierciedla tej wiary. Ale chcemy uczyć się chodzić za Tobą w wierze, w spoleganiu na Tobie, w zaufaniu do Ciebie, w poddaniu się Twemu autorytetowi. Dziękujemy za te wszystkie nauki, które nam przekazujesz. Dziękujemy za wszystkie doświadczenia i próby, przez które nas prowadzisz, w których to, czego się uczymy, może okazać się Prawdą lub fałszem naszego życia. Dziękujemy, że gdy pali nas ogień doświadczenia, wtedy wychodzą z nas te rzeczy ukryte i może czasami rozczarowujemy się sobą samym, czasami w jakiejś frustracji, złości rozczarowujemy się Tobą, bo nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy, że jest, czy jak powinno być w naszym mniemaniu. A jednak w tym wszystkim pokazujesz nam, Panie, tą drogę życia, w tym wszystkim pokazujesz nam naszą słabość, naszą nędzę, naszą całkowitą niezdolność, aby się Tobie podobać, aby Ciebie czcić sami z siebie. Ale że potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy ufać Tobie każdego dnia, że potrzebujemy każdego dnia zapierać się samych siebie, wyznając naszą słabość, wyznając nasze braki, lgnąć do Ciebie, czerpać z Ciebie łaskę za łaską, nie polegać na sobie samych, na własnym rozumie, na naszych już przeszłych doświadczeniach i zwycięstwach, ale każdego dnia być świadomymi, że jeśli Ty nas nie poprowadzisz, jeśli Ty nas nie uzdolnisz, jeśli Ty nie udzielisz nam swej łaski, upadniemy, nie damy rady, natomiast w Tobie jest wszelka nasza zdolność, w Tobie jest nasze bezpieczeństwo, w Tobie jest nasza siła i nawet jeśli dopuścisz, byśmy cierpieli, nawet jeśli dopuścisz, by nasz świat się rozsypał w kawałki, jeśli mamy Ciebie, wyjdziemy z tego cali, wyjdziemy z tego lepsi, wyjdziemy z tego ubogaceni, tak jak Twój sługa Hiob, który wydaje się wszystko stracił, a jednak u kresu widzimy, że wszystko zyskał. Daj byśmy nie, nie podupadali na duchu, gdy przychodzą te doświadczenia, przychodzą te trudności, przychodzą te wyzwania, w których okazuje się, jak słabi jesteśmy, jak niewiele jeszcze wiemy, albo nawet jeśli mamy jakąś wiedzę, to ta wiedza na nic się nam nie przydaje. Dajby nasze serca wtedy nie załamały się, nie straciły tej ufności, którą mieliśmy, ale byśmy do Ciebie lgnęli, byśmy umieli z tym wszystkim do Ciebie przyjść, wiedząc, że Ty masz rozwiązanie, że Ty masz pewną pomoc. I Panie, wyznajemy, że często nie rozumiemy Twoich dróg. Tak jak mówisz nam w Twym Słowie, Twoje myśli to nie są nasze myśli, Twoje drogi to nie są nasze drogi. I szczególnie wtedy jest nam trudno ufać Tobie, kiedy... Prowadzisz nas drogą, która nie jest naszą drogą, że my sobie coś innego wyobrażamy, czegoś innego chcemy. I Tak łatwo się wtedy zbuntować, tak łatwo się zaciąć, tak łatwo jest gdzieś próbować uciekać. Wybacz nam, Panie, nasze nieposłuszeństwo, wybacz nam nasze, naszą krnąbrność, naszą głupotę. I tak jak na początku dzisiaj prosiliśmy, tak prosimy, nie zaniechaj dzieła Twych rąk w nas, Kontynuuj Twe dobre dzieło w nas, uderz nas rózgą, jeśli trzeba. Napomnij nas, skrusz nasze serca, abyśmy uniżyli się przed Tobą i na nowo położyli naszą ufność w Tobie, abyś mógł nas prowadzić, abyś mógł nas działać i używać nas, abyśmy w końcu uwielbili Ciebie i abyś mógł nam darować to, co nam obiecałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Dajbyśmy byśmy nade wszystko szukali Ciebie, ponad to wszystko, co możesz nam dać. Obyś Ty był naszym największym skarbem, obyś Ty był naszą radością, oby naszym szczęściem było być blisko Ciebie. Wybacz nam, Panie, kiedy cenimy jakiekolwiek inne rzeczy, czy ludzi, czy nasze własne życie ponad Ciebie. Wybacz nam i daj nam zobaczyć prawdziwą Twą wartość i wartość tych wszystkich rzeczy, które tak sobie cenimy. Daj nam oczy, które będą właściwie oceniały wartość tych rzeczy. Aby Ciebie sobie cenić. Aby jak ten człowiek, który znalazł tą drogocenną perłę, znalazł ten skarb na polu, byśmy byli gotowi wszystko sprzedać, żeby tylko Ciebie zyskać. Dziękujemy za Twe słowo. Niechaj ono skutecznie działa w każdym z nas. Amen.